mi komu de sa Naruto. Huh? Naruto! Jak zwykle spóźniony, gamoń. Huh? Hej zaraz. A gdzie Sasuke? Ja walczę z Dosu. Jego też nie ma. Ej, dosyć tego. Uspokójcie się wreszcie. Macie stanąć na baczność i zaprezentować się naszej widowni. Huh? Hmm. Jesteście głównymi aktorami tego przedstawienia Nadal nie ma Sasuke Nie Szuka go oddział specjalny Anbu Ale na razie bezskutecznie Może jest już w rękach Orochimaru A wtedy możemy go już spisać na straty Rozumiem. Aha, przyszedłeś. Witam, lordzie, kazekage. Hmm. Musisz być bardzo zmęczony przebytą drogą. Ani trochę. Na twoje szczęście, arena znajduje się w wiosce ukrytej w liściach. W twoim wieku odbycie długiej podróży byłoby zbyt ryzykowne. Mam rację? Czy nie powinieneś już ustąpić z funkcji Hokage? Hmm. <śmiech> Mówisz, jakbym był starcem. Jest we mnie jeszcze mnóstwo życia. <śmiech> Zamierzam jeszcze trochę zabawić na tym świecie. A zatem rozpocznijmy rundę finałową. Witam serdecznie. Niezmiernie się cieszę, że tak licznie przybyliście do wioski ukrytej w liściach na tegoroczny finał egzaminu na Chunina. Przed nami walki ośmiu wspaniałych kandydatów, którzy przeszli przez sito eliminacyjne. Zostańcie z nami, dopóki ostatnia walka nie dobiegnie końca. Życzę... Udanego spektaklu! Powiedziałeś ośmiu kandydatów. Chyba jednego brakuje, mhm. aha, i jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy: Przyjrzyjcie się! Mhm? Nastąpiła zmiana walczących par. Sprawdźcie teraz, z kim ostatecznie przyjdzie wam walczyć w finale. Myślałem, że będę walczył w dodatkowym pojedynku. Hej, nie widzę w drabince dosłów. Planowałem atak na ciebie, gdy będziesz spał. Jeśli teraz stanę do walki i cię pokonam, to w następnej rundzie stanę do walki z tym, z kim naprawdę chcę się zmierzyć, Sasuke. A, a, kim, kim... Gdy się tu nie pojawi? Gdzie on jest? Dlaczego uciekł ze szpitala? Może nie uciekł stamtąd, tylko ktoś go porwał. Jeśli zawodnika nie będzie na arenie, gdy jego imię zostanie wyczytane... ...przegrywa walkę. Coś tu nie gra. Sasuke nigdy nie wycofałby się z turnieju, choćby nie wiem co. jest Gara. Dokąd idziesz? Przypomnieć sobie, że żyję. Jeszcze raz. Sasuke, co z Nie mów, że jesteś zmęczony. No dalej, Sasuke. Nie. Przecież zabroniłem mu ściągać na siebie uwagę. Nie posunąłby się do morderstwa Sasuke cichy, Chociaż... Posłuchajcie uważnie. Plac boju jest inny, lecz reguły gry te same co wcześniej. Wszystkie chwyty dozwolone. Walka będzie trwała, dopóki jeden z walczących się nie podda. Może się także zdarzyć, że to ja przerwę walkę i wówczas mam prawo rozdzielić zawodników. Moje decyzje są ostateczne. Zrozumiano? W pierwszym pojedynku będą walczyć Naruto Uzumaki, i Nei Hyuga. Ci dwaj zostają. Reszta niech uda się w wyznaczone miejsce. Yakugan kontraciniste klon Jutsu. Hej Hinata, znalazłem wolne miejsce. Dzięki. To może być naprawdę interesująca walka. Naruto. Hej, Sakura. Mhm. Wiem, że martwisz się o Sasuke, ale bez przesady. Nie dołuj się. Mogłabyś chociaż pokibicować Naruto? Mm. Masz rację. No nareszcie. Choć i tak ten kurdupel nie ma szans na zwycięstwo. Nie jest taki złotych. Nie, żartujesz sobie? Nie jest taki zły? Nie przeceniasz go, aby? Kto by pomyślał, że ten smarkacz zajdzie tak daleko? Tak, przyznaję, że miał chłopa kwarta, ale wyczerpał limit szczęścia. Z tego cało nie wyjdzie. Ech. Tak, to będzie bolało. Walczy z członkiem klanu Hyuga, nie ma żadnych szans. Jakiś czas temu też tak myślałem. A tu proszę. On jest na arenie, a ja siedzę na widowni. A? Tak, Akamaru? O co chodzi? Co? Jesteś pewny? Gdzie? Hm. Hm. W górze. Co tu robi oddział specjalny AMBU? Coś mi tu nie gra. Chcesz mi coś powiedzieć, Mały? To samo, co poprzednim razem. Słabeusz zawsze będzie słabeuszem. Nie zmienisz tego. Hinata, daję ci moje słowo. Przysięgam zwyciężyć! To spojrzenie jest spokojniejszy, pewniejszy siebie tym lepiej dla mnie. Nie mogę się doczekać twojej zdesperowanej miny, gdy zrozumiesz, że twojej przysięgi nie da się spełnić. Będziesz tak stał i gadał cały dzień? Zaczynajmy! Pokaż, na co cię stać! Uwaga, zaczynamy pierwszą walkę. Start! Patrz uważnie, Hanabi. Żaden członek klanu Hyuga nie odziedziczył tak potężnego Kekei Genka. Jest silniejsze niż u twojej starszej siostry. Jeszcze silniejsze? Być może nawet silniejsze niż twoje. O! Uważaj na siebie. To nie jest byle jaki przeciwnik. On ma moc Biakugan. Nie powinieneś do niego zbyt blisko podchodzić. Czy jesteś tego świadom, Naruto? tak frontalny nic ci nie da Naruto, on widzi Twoje punkty czakry. Bezpośrednie trafienie punktu czakry wpływa na jej przepływ, przyspieszając go lub zwalniając w zależności od rodzaju uderzenia. Nie trafiłem? Mało brakowało. Ech. Jeśli za bardzo się zbliżę, zablokuję moją czakrę i nie wykonam jutsu. Ech. Muszę trzymać go na dystans. Teraz już rozumiesz? Nie masz ze mną żadnych szans. He! Sprawdzałem tylko twoje umiejętności, to wszystko. Hmm. Ech. Skoro już się rozgrzaliśmy, zacznijmy walkę! Mm. Cieniste klon Jutsu! Ułówka pracuje, Naruto. To powinno go zmylić. Hm, jest całkiem niezły. To cieniste klon Jutsu to wyższa szkoła jazdy, gdzie on się nauczył tak zaawansowanej techniki. Ta walka będzie ciekawsza, niż sądziliśmy. Cieniste klony? No proszę. Sprytnie. Rozdzielił swoją czakrę pomiędzy klony, żeby moje Biakugan nie znalazło prawdziwego Naruto. Ale to nic. Długo tak nie wytrzyma. Ha! To się jeszcze okaże! Co jest? Zapraszam bliżej! To na nic! Bez względu na liczbę napastników... Nei bez problemu się obroni. Hej! Hey! Pamiętaj! Nigdy, przenigdy, mnie nie skreślaj! Hmm. Nieźle! Ciekawe, czy to powtórzysz! Ten koleś musi mieć oczy z tyłu głowy. I ty chcesz zostać Hokage? Nie uda ci się. Nigdy. Moje oczy pomogły mi dostrzec wiele prawd. Między innymi to, że nie można zmienić granic ludzkiej wytrzymałości. Tylko głupiec próbuje zostać kimś, kim i tak nigdy nie będzie. Głupiec? A ty znowu to samo. Kim ty jesteś, że osądzasz, co jest komu pisane? Myślisz, że każdy może zostać Hokage? Że wystarczy jedynie ciężko pracować? Przejrzyj na oczy. Zastanów się, ilu ze wszystkich shinobi na świecie zostanie Hokage. Tylko wybrańcy mogą nimi zostać. Do tego trzeba czegoś więcej. Nie wystarczy chcieć. Decyduje o tym przeznaczenie. Każdy człowiek ma swoją ścieżkę, którą musi podążać. I pod żadnym pozorem nie może z niej zbaczać. Aż do jej końca. Jedynie ów koniec tej drogi jest jednakowy dla wszystkich. To śmierć. W jego oczach płonie nienawiść. Nienawiść do głównej gałęzi klanu. Z tego! Myśl sobie, co tylko chcesz! Hm. Ludzie powtarzają mi, że nie wiem, kiedy się poddać! Cieniste klon Jutsu. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom.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 Co się dzieje? Daję z siebie wszystko i to ja obrywam! Ale potrafię uczyć się na błędach. No dobra, nie mogę znaleźć sposobu, żeby go pokonać. Więc czego się nauczyłem? Że nie mogę go pokonać. Nie, to nie tak! Oczywiście, że mogę! Muszę go pokonać! Obiecałem to Hinacie! W następnym odcinku Perfekcyjna Obrona! Czułe punkty! Nie mów hop, dopóki nie przeskoczysz! Nie pokazałem jeszcze wszystkiego!